Przyda ci się to w kuchni. Witamy serdecznie, rozpoczynamy podcast Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Dzisiaj mamy taką nietypową, eksperymentalną audycję, ponieważ naszym gościem będzie osławiony w świecie radia internetowego, jakim jest, pod, jakim jest kontestacja, jakim jest radio na fali a i w przyszłości, mam nadzieję, radio podcastofon. A witam serdecznie, z tej strony Jacek Kuchmicz, a naszym gościem jest pan Jacek, pseudonim Blacha. Witaj, Jacku. Witam, a prowadzącym jest e, znany i wspomniany podcastolog. Tak, jest, tak. Bywający na salonach i nie tylko. Tak, tak. Dzisiaj naszym pierwszym gościem jest Jacek. Mam nadzieję, że to spowoduje, że Jacek w pewnym sensie otworzy worek z gośćmi, którzy będą w kolejnych naszych odcinkach opowiadać o swoich przygodach kulinarnych. Tak, Jacku, tak. Jacku, powiedz jakie jest Twoje menu? Co przeważnie jadasz w ciągu tygodnia? Ile posiłków dziennie jadasz? Ja, ja przeważnie jadam jeden posiłek dziennie, ale naj, najwyżej dwa. Najwyżej dwa, ale to z przyczyn czasowych, nie? Tak z przyczyn czasowych, a jeżeli jeżeli jest taka sytuacja, że mam czas, mam jakoś go więcej tak, czy powiedzmy mam wolne, no to jadam częściej, tak, nawet do 10 posiłków dziennie takich mniejszych dojadam, tak by to można powiedzieć Czy to jest tak, że od poniedziałku do piątku jest powiedzmy jedna pora jedzenia, a w sobotę, niedzielę inaczej, czy to jest różność w zależności od tego jak yy, pracujesz No bardzo różnie w razie, jak jestem głodny. No tak, czy przygotowujesz sobie śniadanie do pracy u siebie w domu, czy stołujesz się na mieście, jak to mówią? I tak, i tak, bardzo różnie. Zależy, Zależy różnie. od sytuacji. Ja lubię wchodzić do różnych knajp takich, kiedyś zresztą o tym mówiłem, lubię wchodzić do różnych knajp takich mało znanych i tutaj również mógłbym się podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami na ten temat. Czyli ja świat... tym co się kiedyś dowiedziałem na jednej audycji od, e, e, od człowieka o nazwisku Bodaj Jakub Szeliga, który jest właścicielem chyba kilkunastu restauracji w całym kraju. Czyli, no. Czyli... No, generalnie, generalnie powiem tak, że generalnie powiem tak, że jeżeli ktoś chce się otruć, to najlepiej wybrać się do takiej restauracji Ala Fast Food. Czyli świadkę babów nie jest Ci obcy. Absolutnie. Świadkę bab, świat tortili, świat no i najróżniejszych rzeczy. tak? Hamburgerów z kurczaka. Też kiedyś coś takiego jadłem. Dobrze, ale w związku z tym, że my raczej profilujemy nasz podcast jako preferujemy robienie jedzenia w domu, to jeżeli pozwolisz, odpowiesz o swoich doświadczeniach kulinarnych na mieście i tego, czym próbują ludzi otruć różnego rodzaju restauratorzy, to pomówimy o tym kiedy indziej. Natomiast teraz opowiedz o tym, jakiego typu jedzenie sobie szykujesz. Czy to jest raczej takie jedzenie suche, typu jakieś kanapki, tosty w domu, czy coś w tym stylu, czy odważasz sobie się czasami zaszaleć w kuchennym, w kuchennej dolinie i upichcić sobie coś takiego na serio, powiedz. No, coś takiego na sery, Ja bardzo lubię wszelakiego rodzaju e, surówki, e, surówki, sałatki. E, no i tutaj można powiedzieć, że w zasadzie e, eksperymentuję ze wszystkim, tak? E, ze wszystkim. I to są najczęściej e, przynajmniej takie są moje gusta, tak? Ja nie wiem czy każdemu to podpasuje. To są najczęściej sałatki zalewane czymś mlecznym, tak? począwszy od mleka, przez kefir, przez śmietanę. Tak? Najczęściej są to, są to sałatki w oparciu o pomidory, a to wynika z tego, że za domem mam taką szklarnię z pomidorami. I, I tutaj nieskromnie powiem, że są to najlepsze pomidory w Polsce. Czyli generalnie jest to świat Pomodoro. OK, czy, pro, czy możesz opowiedzieć o jakiejś takiej e, swojej ulubionej sałatce, albo o takiej, e, którą, e, na, którą będą potrafili nasi słuchacze skomponować, zrobić i na pewno nie poniosą porażki, no i na pewno oczywiście nie otrują się? Oczywiście, jak najbardziej. E, ta, sałatka, ta sałatka jest prosta w, w rządzeniu, e, Kroi się pomidory, przy czym ważne, żeby to były pomidory takie niekupione w supermarkecie, tylko to muszą być takie pomidory ogródkowe. No i to sałatka się robi w taki sposób, że kroi się pomidory. Tak jak mówię, te pomidory muszą być takie czerwone, e, deserowe, przy czym nie małe deserowe, a e, duże pomidory sz sz szklarniowe, takie przechodzące lekko w słodkie. To nie mogą być kwaśne pomidory. No i, no i do takiego... E, po pokrojeniu po te pomidory muszą być takie zamieszane w jakieś miejsce, tak, żeby one się takie żeby z tego się utworzyła taka taka pseudo, pseudo masa tak? Jacku, dobrze no do tego... Jacku, pozwól, że ci przerwę, ponieważ my raczej staramy się opowiadać wiesz, ludziom jakby to powiedzmy robili, czyli generalnie tak, technika krojenia czy jeszcze jedna rzecz, czy ty obierasz te pomidory ze skórki, czyli na przykład czy sparzasz je wrzątkiem obierasz ze skórki, czy raczej nie nie, bo po co? no nie, ale wiesz, jeżeli na przykład siada i tata, mama i dziecko, czy dwójka dzieci do śniadania, czy kolacji, czy, czy jakiejś tej, po, e, wiesz, no będzie spożywać, będą wszyscy spożywać tej tą sałatkę, no to wiesz, to to mam na myśli i chciałem zapytać ciebie przy okazji jeszcze, żebyś powiedział technikę, okej, okay, dobra, w porządku czyli ty nie, nie sparzasz pomidorów, tylko kroisz takie jakie są, umyte wcześniej, e, technikę krojenia, czyli na przykład, czy ty kroisz je ja bym powiedział nawet, ja bym powiedział nawet więcej jeżeli te pomidory są pomidorami takimi właśnie e, hodowanymi e, przez e, jakby no no, no, no przez osoby, które mają swój ogród, tak? tak? Czy też mają swoją tam działkę, tak? To ja, ja nawet powiem więcej, że takich pomidorów nie powinno się myć. Okej, okay, dobrze, no pomiesz, i tutaj jakby, tutaj jakby wiąże się to z całą moją filozofią, że, e, że ja na przykład że ja na wychowany na takich, na takich właśnie o, o, o, owocach. Też warzywa, których się właśnie nie myje i je się je w, głównie, w głównej mierze właśnie na surowo, tak jak są, tak. No w zasadzie można powiedzieć, że w swoim życiu, no ja wiem, z dwa razy, może trzy razy miałem taką poważniejszą grypę, a tak to praktycznie nie byłem chory w ogóle. Super. A narażałem się na ładne ekstrema, jeżeli chodzi o zachorowania no to, to już trochę wybiega poza temat audycji. no ale mam mówić na temat, tej, na temat tej sałatki jak się przyrządza dalej, czy nie? Tak, bardzo proszę, bardzo proszę, tylko chciałem żebyś dobra. powiedział technikę krojenia, czy masz jakąś wybraną, czy to jest po prostu na pół i później na pół i, i w plasterki czy w kostkę, czy jak, jaką, jaką techniką jest to po prostu robione? No to, co do technik krojenia no to generalnie technikę krojenia każdy sobie może wybrać sama, ale ale są powiedz, powiedz dwie takie przyjęte, tak? E, jedna technika krojenia no to jest taka, że em, to kroimy pomidora jakby em wzdłuż, tak? Czyli na takie na takie plastry, tak jakby, tak? Na, na plastry. No a drugą techniką krojenia jest, jest takie ciupanie tego pomidora, tak? Czyli wykrawamy tak, tak jakby trochę na ślepo kawałek, potem znowu kawałek, potem znowu kawałek z tego się tworzą takie takie, no może nie bardzo malutkie, tak, ale jakieś takie, tak jakby to po podziubał po, po jakiś ptak, tak? Taki większy, nie? no i do tych pomidorów do tej masy pomidorowej, o mówiłem e, dodajemy e, cebuli, dodajemy e, papryki, papryka e, najlepiej jeżeli najlepiej jeżeli jest papryka czerwona i e, żółta, choć też którzy mówią biała, nie wiem dlaczego ale w każdym razie oba rodzaje papryki i tutaj e, ważna istotna rzecz a propos ogórków ogórków, e, nie można do tego typu sałatek dodawać tak zwany ogórków warszawskich. Ogórki warszawskie to są ogórki robione na odcie. Dodanie ogórków warszawskich do takiej sałatki grozi, że tak powiem wymiotami, więc nie, nie polecam tego robić. To tak jakby... To tak jakby o coś, co jest na odcie, coś, co jest na, nasiąknięte octem, zalać e, czymś mlecznym, no to wówczas włącza nam się odwrót, prawda, e, wymiotny, czyli koniecznie muszą być to takie ogórki albo, albo takie świeże, prawda, nie, nie, nie, nie zakonserwowane, czyli takie prosto zerwane z, z krzaczka, tak, albo muszą być tak zwane, e, tak zwane kiszone, tak, i przy czym te ogórki... Dobra, no, bo surowe ogórki podobno zabijają witaminy w pomidorach, tak słyszałem, że jak się Wiesz, połączy jedno z drugim, to podobno to nie ma sensu jeść tego, bo to się znosi tak jakby. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Tak, słyszałem. Dlatego e, od tego momentu nie robimy przykładowo mizerii. Do mizerii nie dodajemy pomidorów. Tak, bo możesz dać paprykę, możesz dać wszystko, ale podobno jak się da właśnie, jak się połączy pomidory świeże z ogółkami świeżymi, bądź tak jak ty mówisz z tymi w, w odcie, to po prostu lepiej tego nie robić, bo to jest bez sensu. Znoszą się te wartości odżywcze, tak ja przynajmniej słyszałem. No dobra. To ja nie wiem, tutaj chodzi o określony smak, tak? To... No to, to tak, tak, tak. To jest tak. przepis na konkretną sałatkę, bym mógł podać jeszcze przepis na trochę inną Nie, dobra, dobra, to... tylko ja tak powiem, co in... tak? No, okej. Okay. No i tutaj, no, to, to... No, i tutaj Właśnie ważne jest, jest to, żeby były to, żeby były to ogórki e, albo surowe, przy czym raczej nie polecam, nie polecam su, su, surowych, bo to jakby no, w zależności od, w zależności od, od, powiedzmy, od talentu i sposobu do, przygotowania danej do, osoby do, do, do robienia danych sałatek, czy też w zależności od tego ile potem ta sałatka, jak nie mówi, będzie nabierała mocy urzędowej, tak. no to w zależności od tego może mieć ta sałatka różny smak. Noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ale trzymając się, trzymając się tego przepisu, o którym ja mówię, e, dodaje się tej sałatki e, ogórki e, kiszone, czyli tak zwane konserwowe, które już są, mhm. że tak powiem, po wyjęciu ze słoiczka, one już jakiś czas muszą odstać, tak? Żeby z nich okapał ten, e, ten wywar, w którym są zanurzone, tak? Mhm. No, no, i te ogórki kroimy, prawda? Kroimy, prawda? W kostkę. E, tak, jak kroimy, tak jak kroimy cebulę i tam e, e, paprykę e, Do tego jeszcze ewentualnie można dodać, e, dodać cukinie. Przy czym ta cukinia musi być miękka, ona nie może być twarda, tak? Bo rzecz jest w tym, żeby, ta, żeby te. te te rzeczy, które są w tej sałatce, żeby one puściły ten, ten, ten, ten sok, to już jakby trochę przeskakuje jeden poziom, żeby, żeby o, o jaki efekt tutaj chodzi, żeby wyjaśnić o, o jaki efekt tutaj chodzi. i no i w momencie jak i w momencie jak wszystko to, jak wszystko to jak wszystko to wymieszamy, tutaj też można jak ktoś lubi to można dodać na przykład yy, inny rodzaj cebuli, tak to niekoniecznie musi być cebula taka zwykła, tak może być to, mogą być to cebulki takie deserowe, tak? Też, tak, też taką sałatkę jadłem, bardzo dobre to jest, no ale większość ludzi ma do czynienia z taką zwykłą cebulą, to najczęściej dodaje się taką zwykłą, zwykłą cebulę. No i tutaj jakby można podzielić teraz tą sałatkę na dwie takie drogi jedna droga to jest droga dla dietetyków, czyli dla ludzi którzy prawda się odchudzają albo nie wiem mają nadmiar cholesterolu no to wówczas taką, jak wymieszamy wszystkie te składniki, no to taką sałatkę zalewamy kefirem, jeżeli ktoś z jakichś przyczyn nie może tej sałatki zalać śmietaną, tak? Tak. I po zalaniu kefirem albo śmietaną, w zależności od naszej prawda kondycji, ta sałatka przez jakiś czas musi odstać. Ja jestem nauczony takiego czego, że taką sałatkę wkłada się, do, wkłada się do lodówki i ona musi nabrać, ona musi nabrać mocy, mocy. Rzędowy. Oczywiście tą śmietanę razem z tym całym roztworem e, mieszamy. Ja bym nawet polecał tutaj takie można to zrobić łyżką stołową albo, prawda, jakimś innym narzędziem kuchennym, żeby po wymieszaniu ten cały roztwór tak lekko przygnieść, przyklepać, żeby z tych, żeby z tych warzyw wypłynął ten sok i żeby ten sok zmieszał się e, z śmietaną bądź, e, bądź z kefirem. No i... E, do tej, sałatki, do tej sałatki jako taki aperitif, ostre pieczywo cioskowe pasuje nie polecam do tej sałatki raczej żadnego alkoholu. Nie tam takie rzeczy nie ruszają, no ale w przypadku niektórych osób w zawodach, to efekt późniejszy może być efekt późniejszy może być nieciekawy. No i tutaj można znowu można znowu to podzielić powiedzmy na, na, dwa, na dwa takie, jeżeli chodzi o samą sałatę, dwa. No, na, na, na dwie drogi, tak? Tak. Ta jedna droga jest taka, że e, chodzi o kontrast e, smakowy. Jedna droga jest taka, że bierzemy e, pieczywo e, czosnkowe. To pieczywo, żeby było bardzo ostre, możemy je na przykład na, na jakąś patelnię, obtoczyć to w, e, o, w oleju. No i wówczas mamy e, ostre pieczywo, które łagodzi nam ten, ten smak tej ostrej. Tej, tej, tej sałatka, ewentualnie można zrobić to z kolei w drugą stronę, czyli e, mamy e, pieczywo czosnkowe, e, jakieś ostre, bądź też inne, no tu można sobie wybrać, tak, e, które jest tylko i wyłącznie czosnkowe, a ona jest jałowe i wówczas doprawiamy tą sałatkę na pikantno, tak, czyli e, dajemy tam paprykę taką e, sypaną, tutaj można sobie wybrać tam e, przyprawach kamis, bądź innych, e, można tam dodać można tam dodać na przykład chili, jeżeli, jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś lubi smaki już takie nietypowo pikantne, a bardziej ostre, to to, to to można dodać chili, Do popicia ja bym rekomendował zieloną herbatę. Nie polecam, nie polecam alkoholu, jeżeli ktoś nie ma wyrobionego żołnierka, bo może się to źle skończyć. No i to było. Dobrze. Czyli nie reasumując, bo już, bo to było na samym początku powiedziane, czyli tak, jakbyś powiedział Jacek, jakie byś użył proporcje, czyli na przykład tak Pięć pomidorów, jedną cebulę, pół papryki, tak? Jak tam były, co tam jeszcze było. Nie, nie, nie, nie, W zależności jak kto lubi, tak? Są osoby, które. Nie Jacku, Jacek, ale nie myśl o innych osobach. Opowiadaj, jak ty robisz. Po prostu tak jak ty lubisz i tak jak ty robisz, a inni to już sobie będą sami eksperymentować, tak jak będą chcieli. Będą, jeżeli będą chcieli, to zrobią taką sałatkę Ala Jacek-welblacha i powiedzą, że na przykład im w tej sałatce coś jakiś składnik nie leży. To już oni sobie zostawmy im ich dowolność wyboru, bo masz rację, ja się z tobą zgadzam i w zasadzie nie zapowiadane, bo to jest y, jakby wizyta u no, Jacka u nas w podcaście, to jest niezapowiedziana, to jest y, totalny spontan, a ja właśnie chciałem dzisiaj o sałatkach poopowiadać. Także tutaj mm -hmm. akurat Jacek się wspaniale w, wstrzelił. W, w komponował. to, tak strzelił. Także Jacku opowiadaj tak jak ty, tak jak ty robisz tą sałatkę po prostu, a później ja opowiem ja o swojej. Do tej, ja generalnie dodaję za dużo, za dużo cebuli do tej, do, tej sa, do tej sałatki, a to z tego względu, że cebula może łatwo zniszczyć smak pozostałych wady. Tak, jeżeli dodamy jej za dużo to łatwo ona może przeniknąć pozostałe warzywa i będziemy mieli taką no zupę cebulową tak? no, a to przecież nie, nie o to tutaj chodzi e, pięć pomidorów e, z dwie papryki e, ogórków najlepiej żeby było też w zależności od wielkości tych ogórków ale najlepiej żeby tych ogórków było proporcjonalnie do pomidorów, tak? czyli jeżeli mamy 5 pomidorów, no to tych ogórków dajemy tam powiedzmy cztery cztery i pół, nie więcej tak? znaczy, chodzi, o to, że, chodzi o to, że jak mamy pięć pomidorów i jeden ogórek, no to, wówczas, no to wówczas tego ogórka po prostu po dodaniu innych rzeczy nie będziemy, nie będziemy go czuć, tak? Dokładnie. No, no i... I... i taką sałatkę, jeżeli jest ona zalewana śmietaną, tutaj też można jakby e, e, rozdzielić na dwie, na dwie różne drogi. Ja generalnie optuję za tym, żeby zalewać tą sałatkę kwaśną śmietaną. Z tego powodu, że jak zalejemy tą sałatkę kwaśną śmietaną i ona się potem, że tak powiem, no, e, ona nabierze tej swojej mocy, tak? To możemy, to możemy ją e, e, zrobić bardziej napikantno, tak? Tak? Bardziej natykana, czyli wówczas już możemy tam ładować czyli możemy ładować e, sypaną paprykę możemy ładować, pieprz możemy ładować więcej soli, tak? I, i, I ta sałatka, to, że tak powiem, wciągnie, tak? to nie będzie, nie, nie, nie, będzie nie, nie będzie tutaj nie będzie tutaj żadnego, e, żadnego problemu. E, natomiast jeżeli, jeżeli dodamy tam słodkie śmietany, no to efekt na przykład po dodaniu soli, w zależności od tego, jaka to jest, e, jaka to jest, e, jaka to jest śmietana, no to efekt po dodaniu soli, wiadomo, jak się zmiesza, słodkie ze słonem, no to efekt może być dość nieciekawy. Ja generalnie bym rekomendował, jeżeli ktoś robi po raz pierwszy taką sałatkę, to ja bym rekomendował dodawanie e, kwaśnej śmietany, kwaśnej, gęstej śmietany wysokoprocentowej, tak żeby ona spokojnie mogła wchłonąć jak największą ilość przypraw, tak? Jak największą ilość przypraw, a jednocześnie e, a, a jednocześnie po wymieszaniu się, po w, w, w, w, wymieszaniu się z tym sokiem dała właśnie taką, no, taką substancję, taką pomiędzy gęstością a Rzadkość, tak? No bo jak wlejemy tam śmietany taki, powiedz jak się dodaje, do kawy, tak? Czyli taki słodkie, no to po, po, po wymieszaniu wy z tym sokiem, no będziemy mieli taką rzadką zupę. A przecież to nie o to chodzi. Przynajmniej ja robię tą sałatkę, że nie, nie, e, e, nie o to mi chodzi. A noż Widelec, Najsmaczniejszy podcast w sieci. Okej, okay, dobra, to jest y, sałatka... W, y, i... I tak, jak mówiłem, tak jak mówiłem, jeżeli tak jak mówiłem, jeżeli dodajemy do tego jeżeli dodajemy do tego cukinię, to cukinia, warunek jest taki, że musi być y, musi być ta, y, ta cukinia musi być miękka, no bo chodzi o to, żeby ona się skomponowała z całą resztą, tak? Jeżeli jeżeli ona będzie twarda, no to... No i te te te, te, te, te, te ogórki, które, jak mówiłem, mają być, mają być kiszone, no to one również to one również muszą być, że tak powiem odstane takie, no to tak do nazwo, tak? One muszą jakiś czas odstać e, na jakiejś tam, nie wiem, w kuchni, na jakiejś desce muszą odstać, żeby też trochę tego soku, tego wywaru, w którym były zanurzone, żeby trochę, żeby trochę z nich, żeby trochę z nich e, wyparowało, ale nie tak zupełnie, no nie, żeby one były całkiem suche, prawda? No i to tyle. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No ja, ja opowiem Wam o swojej sałatce, którą robiłem dzisiaj rano. Mm, moja sałatka a, była... Bol... Proszę? Mówię, aż mnie gęba boli. Mówię, co... No ja, moja, moja Moja była bardziej taka basic, moja była bardziej taka prosta, bo po prostu wziąłem trzy e, średnie pomidory, sparzyłem, obrałem ze skórki, ale co fajnego, to Wam powiem, że to były dzisiaj robiłem sałatkę na naszych pomidorach, bo też sobie wszędzie tutaj, wyhodowaliśmy i po prostu już w związku z tym, że już są coraz zimniejsze noce, to już po prostu te pomidory, które dojrzały, żeśmy zerwali, ale jeszcze tak podpowiem tutaj, zanim zacznę opowiadać o tej sałatce, podpowiem Wam taki, taki fajny sposób. Dowiedziałem się, że jeżeli mamy takie mało dojrzałe pomidory albo jeszcze niedojrzałe pomidory, to układamy je w koszyku razem z jabłkami i z dojrzałymi pomidorami. I przez to te pomidory niedojrzałe e, szybciej nam dojrzają, będą gotowe. I teraz tak. Bo enzymy jak są chyba, tak. Tak, tak, tak, One przechodzą z jabłek czy z innych dojrzałych owoców, przechodzą na te niedojrzałe i one szybciej dojrzewają. Także nie trzeba ich tam sprycować czy nakuwać, e, tak jak to te przemysłowe. I teraz tak. Cztery pomidory, małą cebulkę... E, Pół papryki i to wszystko kroimy w drobną kostkę, z tym, że dzisiaj Gabrysia zwróciła mi na jedną rzecz uwagę. Kroimy w drobną kostkę, ale nie zbyt drobną, bo jeżeli to będzie zbyt drobna kostka, to to się zrobi taka mama łyga po prostu. To puści sok i to będzie już taka masa. To nie będzie taka sałatka, jaką ja lubię, czy jaką my lubimy. I do tego e, wkrawam pół kostki, e, takiej 150-gramowej e, pół kostki sera feta. I do tego, proszę pana, 6-7 listków zerwanych bazylii. To wszystko kroję, wkładam, mieszam i Gabrysia dodaje jeszcze łyżkę oliwy. Ponieważ warzywa spożywane z oliwą powodują, to, powodują że nasz organizm przyspaja, przyswaja więcej tych wilami, witamin i mikroelementów, które byłyby spożywane w tej sałatce przez nas bez dodania oliwy. I to po zamieszaniu mm -hmm. mamy taką gotową, elegancką właśnie sałatkę. Jeżeli chodzi o sałatki, tak jak tutaj mi się wydaje, że e, intencją Jacka było to, że mówił o sałatkach takich powiedzmy e, śniadaniowych czy, czy popołudniowych, tak, prawda? To jest taka moja prosta sałatka gotowa, dosłownie w 15 minut sałatkę już to. do spożycia. Nie, możecie, możecie, Jacku, tutaj e, sprostować. To nie są sałatki popołudniowe, to są sałatki całodobowe. Bywały Okej. takie tygodnie, że ja żywiłem się tylko i wyłącznie takimi, takimi sałatkami. Dobra, dobra. Ile taka sałatka u Ciebie wytrzymuje? chodzi ci o wytrzymałość, w sensie kiedy się psuje? Chodzi mi o to, że przykładowo szykujesz sobie taką sałatkę, bierzesz część do pracy, po iluś tam godzinach wracasz, ją trzymasz na przykład w lodówce i później wyjmujesz, znowu sobie zjadasz i powiedzmy trzecią część zjadasz powiedzmy w tej 20 godzinie odkąd wytworzyłeś tą sałatkę i ona jest zjadliwa, a po tym terminie na przykład ona już po prostu ulega biodegradacji, tak czy nie? E, powiem, tak, jeżeli, powiem tak, jeżeli jest ona przechowywana w lodówce tak? tak. taki powiedzmy z no, kiepskiej tak już takiej mocno użytej, ale jest tam otrzymywana temperatura poniżej zera no to przy dobrych produktach tak jeżeli to nie są produkty gdzieś tam z jakiegoś supermarketu to spokojnie taka sałatka wytrzymuje tydzień czasu tydzień czasu i co eee. przez tej sałatce to to że bardzo często ona tak powiedzmy po trzech dniach nabiera zupełnie smaku a kruszeje jak y, królik wywieszony na upowały na, na ogrodzie no wiesz, to są jakby moje e, moje doświadczenia. To, rozumiem, tak, tak, to, oczywiście, no, ja rozumiem. O, jadłem te, ja te, jadłem te, jadłem te, jadłem te, te s s sałatki w pewnych w pewnych odstępach czasu i nierzadko bywa tak, że lepiej jest taką sałatkę na przykład zjeść na następny dzień, a nie w ten sam dzień, bo ona po prostu nabiera moc, tak? A już po dwóch dniach to już czasami w ogóle jakby, no, no ma inny smak, bo jej konsystencja, bo jej konsystencja się zmienia, tak? To ja rozumiem, a tak. Gdy... Po jakimś czasie na przykład trzeba do niej dodawać więcej przypraw, tak? Ponieważ ona po jakimś czasie traci swoją ostrość, nie? No ja rozumiem, tylko wiesz co, ja bym się obawiał, czy ta cebula po prostu, bo cebula powoduje, że Sałatka ulega takiej, jakby, no, jakiemuś procesowi, i, wiesz, przemiany tej sałatki w jakiś inny produkt. Ja nie wiem, czy ta cebula nie, nie przyczynia się do temu, ale ja rozumiem, że ty to przetestowałeś i to jest zjadliwe. No dobra, w porządku. No to była tak, to była Jacka sałatka. Moja sałatka jest na bieżąco do spożycia, nie do odkładania na późniejszy termin. A jaką sałatkę, jaką sałatką pochwaliłby się Paweł? noż Widelec, Najsmaczniejszy podcast w sieci. No, tak się zasłuchałem. No ja powiem, no, robi robię taką, ja bardziej na świeżo robię zawsze z pomidorów. Podobnie jak ja robię acyk. tylko ja na przykład, wiesz, tutaj stosuję się do tej zasady, że, że po prostu jak robię sałatkę z pomidorów, to nie łączę jej nigdy z ogórkami. Zawsze tutaj, na przykład, wiesz, oleju albo oliwy. Łączę chętnie z papryką, z cebulą oczywiście. Z arbuzem na przykład jest bardzo dobra kombinacja, jeżeli chodzi o pomidory. To się świetnie komponuję z arbuzem. Jestem zaskoczony. I słodki, i i słone smak tylko że albo zakroimy w drobną kostkę i najlepiej, znaczy w drobną, no taką 2 cm na 2, to nie jest tak aż drobna i usuwamy pestki i dodajemy sobie do miski i wtedy świetnie puszcza na albo sok, puszcza pomidor sok i jest taka no bardzo smaczna. I bit daje bardzo często oliwki. One mają w sobie ten kwas mlekowy i takie właśnie, to coś podobnego mi się skojarzyło, jak Jacek mówił, że właśnie daje się że daje się yy, tego ogórka kiszonego. No to tutaj ja daję właśnie oliwki i jest ten kwas mlekowy. I ja on też no, powoduje, że ma taki fajny, specyficzny smak sałatka. No to byłoby w temacie sałatki takiej w przypadku Jacka całodobowej, w przypadku moim śniadaniowym w przypadku bała też śniadaniowej. A jak wygląda sytuacja takich sałatek powiedzmy do obiadu? Czy robisz, Jacek, sałatki takie jakieś na przykład na bazie marchewki albo nie wiem, coś no, z tym dzisiaj jadłem dobrą sałatkę. Sałatka była taka, pierogi ravioli, panie kolego, były gotowane. I pierogi rawioli były podane tak: śmietanie, a w tej śmietanie jeszcze była, to był ogórek świeży start na tarce, rzotkiewka też starta na tarce, odrobina soli, pieprzu, kukurydza. I co tam jeszcze było? No rzutkie, w mówiłem. I to była taka sałatka z pierogami. Ale jakimi pierogami? To były ravioli jakieś takie warzywne, wiesz. O, pomidorowe. Czasami jeszcze, wiem że ta osoba robi, jak robi tę tą sałatkę, to dodaje o, oliwy z oliwek i suszonych pomidorów, takich, wiesz, włoskich. Tak. drain Na słońcu. No tak. i oczywiście czosnek, też do tego może być podrobita majonezu, sól i pieprz. Okay. No, a w moim przypadku, jeżeli chodzi o sałatkę taką obiadową, to bardzo popularna jest sałatka u nas w domu z marchewki. Czyli po prostu marchewkę obieram, płuczę obieram, odcinam końcówkę, szatkuję ją na tych średnich oczkach i do tego skrapiam to cytryną i dodaję odrobinę soli, odrobinę pieprzu i albo dodajemy śmietanę, albo dodajemy oliwę, mieszamy i sałatka jest gotowa również taka kompozycja i może być również połączenie, yy, połączenie tej, tej marchewki, może być z, połączenie z kapustą kiszoną z tym, że kapustę kiszoną yy, kroimy ją, tak rozdrabniamy no i też to w dowornych proporcjach dodajemy, a moja również taka ulubiona do takiej potrawy obiadowej typu właśnie na przykład kluski śląskie mięso w sosie yy, typu gulaszo, mięso gulaszowe w sosie i do tego ziemniaki, na przykład, albo kluski, albo ziemniaki, prawda? A do tego surówka, to ja lubię bardzo buraki. Czyli buraki gotujemy do miękkości. Z tym, że chciałem powiedzieć, że nastąpiła zmiana. Dla mnie kiedyś bardzo, u mnie zmiana polega na tym, że kiedyś bardzo lubiłem warzywa bardzo miękkie. Gabrysia bardzo lubiła warzywa twarde, czyli takie al dente, z włoskiego jakby powiedział. I Ja powiem szczerze, że teraz powoli dochodzimy do kompromisu. Ja zrezygnowałem z tych bardzo miękkich warzyw, Gabrysia zrezygnowała z tych bardzo twardych warzyw i taki, mamy takie, są średnie te warzywa, więc te buraki gotujemy do takiej miękkości, kiedy one już tuż, tuż tracą swoją twardość, a wyjmujemy, czy wylewamy tą wodę, stygną, obieramy ze skórki, szatkujemy na średnich oczkach i później podsmażamy z, z cebulą i dodajemy jeszcze masła i teraz dodatkowo jeszcze, żeśmy zaczęli dodawać ćwiartkę papryki pokrojonej w kostkę. ale to jest jeden sposób, drugi sposób jest taki drugi rodzaj buraczków, które ja lubię to są buraczki takie szatkowane na tych takich oczkach, takich wiesz, takich bardzo ostrych, nie wiem jak je się określa Takich wiesz, na tych wypustkach, czyli szatkowane na taką miazgę całkiem i one też, i to jest jeszcze później też lekko podsmażane na, na patelni. To jest też moja ulubiona, szybko robiona sałatka. W zasadzie takie buraki na bieżąco, chyba można powiedzieć, prawie z ziemniakami się, no ziemniaki troszeczkę krócej, ale no, można powiedzieć, że prawie z ziemniakami się te buraki gotuje i przygotowuje taką sałatkę. To jest moja ulubiona sałatka. Mamy jeszcze naszego gościa, czy już nie? Tak, tak, cały czas jestem, tylko po prostu słucham, co tutaj. Jacku, a jaką ty lubisz, czy w ogóle lubisz jeść do obiadu, powiedzmy, gdy jest normalny obiad, składający się powiedzmy z ziemniaków i z mięsa, czy lubisz sałatkę do tego jakąś? No, to tak, ja w ogóle wolę sałatek, najlepiej sałatkę żydowską. Ale to rybę, tak, masz na myśli? No, mam na myśli, no, ja akurat, ja akurat nie wiem, akurat nie wiem jak, to się, jak to się przyrządza, ale po prostu takie coś można kupić, tak? Można kupić, tak to się nazywa. Ale czy, aha, Sałatka czyli... Czy surówka żydowska. Czyli preferujesz kupne sałatki, a czy w domu robisz jakieś też, oprócz tego, o której opowiadałeś na początku, to mam na wiesz, co, wiesz co, różne. Ja bardzo często robię tak, że na przykład e, biorę coś kupnego i, mhm. na tej, i na tej bazie staram się tworzyć coś nowego, tak? Tak, czyli rozumiem. kupuję tam jakąś surówkę albo jakąś... Albo jakąś, e, albo jakąś e, no, no to też, wiesz, to też wynika z braku czasu, tak? I do tego, jak mi tam jakiś skład brakuje, no to staram się, e, staram się to ulepszać, nie? Z różnym skutkiem bardzo no. mądrze, pan coś bardzo Ja powiem wam szczerze, że tak traktowałem kiedyś pojawiły się w latach chyba 90. pojawiły się tak zwane cebulaki, czyli takie płaskie krążki ciasta czy jakieś tam, może nie wiem jak to nazwać, bułki, na której było tam śladowe ilości cebuli. Kojarzysz, Paweł, takie coś? Tak, one są, ale nie jako oszukują teraz tym, bo u nas jest to normalnie sklep, sklepach można kupić. Wyobraź sobie, że zamiast cebuli dają kapustę i cebuli tylko odrobinę, bo to można wyczuć smaku na skile cebuli, to masz pewnie pięć kapust dużych i weźcie po prostu tak robię sobie jaja, że, że, że robią cebulaki z kapusty. Straszne. No to no. w każdym razie kupowaliśmy takie cebulaki. Do tego, wiesz, do tego e, szybko wkrawałem... E znaczy do tych cebulaków, no w, nie do cebulaków tylko na patelni wkrawałem je cztery pieczarki, dokładam jeszcze jedną cebulę, paprykę albo nie to wszystko lekko, że do miękkości lekko zeszkliłem i na, tak, na tego cebulaka, na to starty ser żółty do piekarnika i, taką je, i jedliśmy na przykład takie mini pizzy sobie pros. a no i pomidory oczywiście, przepraszam zapomniałem, pomidory układaliśmy na tym tak robiliśmy sobie taką pizzę, no ale dobrze, wracamy do głównego tematu, jakim są sałaty panowie no i tak Mieliśmy rozmawiać dalej o tych sałatkach, ale jednak rozmowa nasza zeszła na boczny tor i Jacek Blacha podał nam świetny sposób na zrobienie karkówki w ziołach prowansalskich w takim bardzo aksamitnym i aromatycznym sosie i ta rozmowa została również zarejestrowana w jakości podobnej jak ten odcinek, którego wysłuchaliście ale zawartość merytoryczna jest bardzo, bardzo fajna i postaramy się wyemitować to nagranie w najbliższym czasie, bo Jacek podał naprawdę świetny, świetny sposób na tą karkówkę. I jak wspomniał, no takim daniem to można zaskarbić sobie serce jakiejś dziewczyny. Także jeśli interesują Was takie przepisy, to słuchajcie nas i oczekujcie na kolejne odcinki. Pozdrawiam, do usłyszenia. nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w świecie.